Wśród wielu różnych materiałów, które są potrzebne rolnikom, które przydają się na gospodarstwie, dostrzegłam na stoisku firmy CIL, niemieckiego producenta, bardzo ciekawy materiał do zabezpieczania słomy, balotów ze słomą leżących na polu. A moją rozmówczynią jest pani Agnieszka Zając właśnie z CIL-a. Pani Agnieszko, to tak wygląda dosyć delikatnie ta tkanina. Czy to na pewno spełni swoją rolę? Tak, tak, to na pewno. Jest to materiał, który nie przepuszcza wody, a przepuszcza powietrze, czyli umożliwia cyrkulację. To powietrze może krążyć. W odróżnieniu od folii, pod którą właśnie, jeżeli nagromadzi się wilgoć, to siana zaczyna gnić, ten materiał oddycha. Także ta wilgoć może odparować. Wytrzymałość też jest świetna, jakość jest bez zarzutu. Możemy zrobić taki test. No to przetniemy. Dobrze, przetnijmy. Ja właśnie... próbowałam przerwać, ale mi nie szło. No właśnie. Teraz proszę też spróbować przerwać właśnie no to nawet po no Dobra. nawet po nadcięciu nie jest to taka prosta sprawa. Dobrze. Czyli jest, materiał jest solidny. Jest solidny, jest wytrzymały. Folia, jak tutaj rolnicy nam donoszą, nie starczy nawet na jeden sezon. Ten materiał z kolei wystarczy na około 4-5 lat. Dlatego, że właśnie, jak tutaj próbowałyśmy przedrzeć, jest wytrzymały. Dla Niemców liczy się przede wszystkim jakość, nie tylko właśnie samochody, ale również inne produkty, żeby właśnie klientów też zatrzymać, żeby im pokazać, że nie muszą co sezon kupować folii, która też nie, nie spełnia ich oczekiwań, ale żeby właśnie zainwestować w materiał, który który wytrzyma kilka, kilka lat. Życie, oczywiście. Ale na polskim rynku to chyba jeszcze troszkę nowość jest. Rolnicy nie do końca wiedzą, że taki materiał istnieje, prawda? Tak, dlatego też wystawiamy się na targach, żeby pokazać, jakie są nowe możliwości, co można robić, żeby właśnie usprawnić swoje tutaj gospodarstwo, jak iść z postępem i przede wszystkim się rozwijać. A w jakich dużych arkuszach to się kupuje? Bo widzę tutaj na zdjęciu, które jest za panią, a akurat przede mną, te baloty są ustawione w trzech piętrach. Na pierwszym piętrze trzy obok siebie, na drugim dwa na trzecim 1, czyli tak typowo, jak rolnicy tak. u nas ustawiają i teraz no, jak to ogarnąć takim, mhm. taką płachtą? To duże te płachty są czy to w rolkach? Tak, to znaczy to są właśnie e, trzy dostępne rozmiary, 9,8 na 25 metrów. Czyli 9,8 to jest szerokość, tak a 25 jest. metrów to jest długość tak jest. tego, co to w Beli, tak? tak, później rozmiar większy to jest 12,5 na 9,8, no i największe 12 na 25 metrów. Czyli ten środkowy to prawie kwadrat, 12,5 na tak. prawie 10. Jasne. Kilka osób można tak wziąć i od ręki ja naciągnąć, myślę, chyba nie, że... nie Ja myślę, że bez problemu. Tutaj też rolnicy mają sprawę, bo nie takie rzeczy robili u siebie na gospodarstwie, z tym nie powinno być problemu. Mamy również też takie do umocnienia takie bolce. No właśnie, żeby to nie zwiało. Żeby to nie zwiało. I właśnie ten materiał natykamy na te bolce i wtedy wszystko się ładnie trzyma. Wiatr nie powinien tego nam porwać. A jak wygląda to z przepuszczalnością śniegu? No bo załóżmy, na taką elegancko leżącą pryzmę napada nam śnieg. No ten materiał, no co, przesiąknie przez niego, czy nie? Nie, właśnie, właśnie nie przesiąknie. Więc leżał sobie po prostu na pryzmie, ładnie wyglądał, tak. ale nie zaszkodzi. Tak, dokładnie. Też właśnie w przypadku deszczu, czy właśnie takiego deszczu ze śniegiem, jest, żeby był kąt 45 stopni, to znaczy, żeby właśnie y, ta ciecz, czy właśnie śnieg mógł opadać w dół, żeby to właśnie mogło spadać. Także gdyby tak nie... nie było, tylko na płaskim, to no byłoby to, ryzyko? Tak samo jak na dachu. Rzeczywiście znamy przeciekające tak dachy, nawet tutaj na Targach Poznańskich w jednym miejscu zdarzyły się, zdarzyły się krople lecące prosto na głowę, ale przejdźmy do drugiej Dobrze. rzeczy. Tu jest taka siatka, ona wygląda no, już na tyle solidnie, że ja nawet nie będę próbowała tego nożyczkami potraktować. Do czego ta siatka? Jest to siatka właśnie do sianokiszonek, którą kładziemy na folię i ona właśnie zabezpiecza przed ptactwem, przed zwierzętami, Właśnie tutaj był dzisiaj jeden pan, który od nas zakupił taką siatkę dwa lata temu, gdy wystawialiśmy się na Polakrze i mówił, że wczoraj miał taką sytuację, że rozwścieczony byk właśnie uderzył mu w tą sianokiszonkę siatka nie została przerwana, także potwierdza to dobrą jakość niemiecką. No tak, bo to takie drobne są niby te tutaj krateczki, prawda? Ale to jak jedno do drugiego zebrać, to to jednak wytrzymałe. Z jakiego materiału to jest wykonane? Polietylen, wysokiej jakości. Także też mamy różnego rodzaju gramaturgię od 220 do 300 gramów. Materiał właśnie ten starcza na około 10 lat, także to nie jest też produkt, który kupujemy na jeden sezon, później wyrzucamy, tylko to jest właśnie wielokrotnego użytku. Też jest wytrzymały na mróz, na niekorzystne warunki atmosferyczne. No i też spełnia swoją rolę. Ważne jest, żeby gdy położymy już to na folię, czymś to właśnie przykryć. Albo niektórzy tutaj stosują opony. My również też proponujemy takie pasy, do których przymocowuje się worki z piaskiem wypełnione i dzięki temu właśnie one są przypinane do tych pasów, trzymają się, nic nie spada, nic się nie przesuwa. Też świetna sprawa, warto o tym pomyśleć. Ale to też można użyć do jakichś innych przecież zastosowań w gospodarstwie. Chociażby wtedy, gdy trzeba zabezpieczyć jakiś element, na przykład przed naszym ptactwem, które hasa sobie Wysoko po podwórku, prawda? Jak najbardziej. Również zabezpieczy to, tutaj ptaki nie są w stanie tego zniszczyć. Nawet dziobem czy, czy, czy solidny kogut pazurami? Myślę, że, że raczej nie ma szans. Ten produkt również mało znany jest jeszcze polskim rolnikom, ale trzecią rzecz, którą właśnie tutaj biorę do ręki, to jest taka folia, właściwie folia do ślano kiszonek, taka zupełnie znana polskiemu rolnikowi, ale widzę podwójna. Dlaczego podwójna? To są właśnie te takie typowe, jak tutaj jest powiedziane, siatki do sianokiszonek. Z tym, że tutaj filmacja wprowadziła taką nowość. Na jednej rolce są od razu dwie warstwy. Warstwa taka przeszaczysta, cieniutka, standardowa, i na to czarno-biała folia. Tylko proszę pamiętać, że białą warstwą kładziemy do góry, żeby odbijało promienie słoneczne. I to ułatwia nam bardzo pracę, dlatego że kładziemy folię raz, a nie dwukrotnie, jak to było do tej pory, że najpierw właśnie tą cienką folię. Jeszcze jeżeli był wiatr, to ta cienka folia nam robiła takie fru i właśnie to wszystko było cięższe Utrudniała ciężko. robotę? Utrudniała robotę. Tutaj chodzi o to, żeby położyć to raz i już mieć to z głowy Także jest to naprawdę fajna sprawa. Też trwałość jest świetna, wytrzymała. Można, możemy tutaj też pociągnąć, próbować, zobaczyć. próbować, ale to Jasne. jest chyba nie da rady. Nie. <laughs> Solidna niemiecka robota. Niemiecki inżynier wymyślił. Tak jest. Rozumiem, że w wymiarach standardowych, takich jak polscy rolnicy dotąd używali. Wymiary są właśnie standardowe dla tutaj polskich rolników. Także myślę, że dla każdego będą one odpowiednie.